Kolejny złoty medal Polagry 2014 to przez zawieszany Volto 800. Tak podchodzę z panem Sławomirem Lewczykiem i oglądam Właśnie to, jest, to jest plastik. Panie Sławomirze, dlaczego ten element jest wykonany z plastiku? To takie mało solidne jest. Faktycznie mówiąc to jest poliwęglan a poliwęglan Doświadczenia wiedząc, jest to element o wiele wytrzymalszy niż metal. Nasze możliwe. Połąki na przykład zostały właśnie dlatego wykonane z poliwęglanu. To zazwyczaj są z metalu. Tak, ale wykonane zostały z poliwęglanu, dlatego że poliwęglan jest dużo bardziej odporny na wstrząsy. Nie pęka w razie pracy jest dużo lżejszym materiałem. Dzięki temu nawet nasza największa maszyna zawieszana o szerokości 10,5 metra może być podnoszona przez niewielki ciągnik. Ale też jest chyba znacznie bardziej elastyczny jednak, prawda? Tak i ta elastyczność poprawia, e, zabezpiecza go przed pękaniem. Każdy sztywny element w momencie drgań powoduje mikropęknięcia i następne uszkodzenia maszyny. A nie może że zostanie urwany? E, z tego co producent stwierdza tutaj można spokojnie na tym stanąć. Możemy próbować. Tak? tak. No, spokojnie może jedna osoba stać, nie próbowaliśmy z większą ilością osób, a na pewno przedłuży żywotność, gdyż podstawowym problemem było drgania i pękania materiału w tym, w tym miejscu. Widzę, że on tutaj napędzany jest z ciągnika. Ile tych tutaj karuzelek jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Czyli ile to metrów najdalej obskakujemy? Ten przedstawiciel Volta 800 ma 7,70 szerokości roboczej. 6 karuzel to pasuje się idealnie do 3, 3 kosiarek dyskowych o szerokości 3 metrów i z takim zestawem najczęściej współpracuje. Jeżeli chodzi o sam medal może, bo to najważniejsze co nas sprowadza. No właśnie, bo zawsze pytam, co szczególnego jest w tym akurat modelu, że aż dostał medal. Bo przecież e... nie każdy model dostaje medal. Dokładnie. Ten model dostał medal za innowacyjne rozwiązanie podbierania, przenoszenia i rozrzucenia materiału. Jak to zrobiliśmy? Ugięliśmy końcówkę ramienia przetrząsacza o kąt 29,3 stopnia. Dlaczego tyle? Liczba bardzo nieokrągła. Bardzo nieokrągła, ale właśnie tak wyliczyli nasi inżynierowie, że ten jedynie kąt zapewnia odpowiednią pracę. Co to poprawiło? Poprawiło to o 33% proces podbierania materiału zgodnie z kierunkiem pracy. Poprawiło to łagodność przenoszenia oraz lepsze rozłożenie materiału za przetrząsaczem. Co to nam dało? Pozwoliło zwiększyć prędkość pracy, Zwiększyło wydajność, łagodniej traktuje materiał, lepiej go rozkłada z tyłu na polu, dzięki temu szybciej przesycha. Proces całego zbioru paszy może być przyspieszony oraz zapewnia lepszą jakość paszy. A to wszystko dzięki delikatnemu zakrzywieniu o 29 stopni. Aż chciałoby się powiedzieć, że wymyślił to niemiecki inżynier. Oczywiście. Oczywiście pracowali nad tym niemieccy inżynierowie i Doświadczeń, które zebrałem od innych producentów, mówią, że to jest pierwsza poważna innowacja w przetrząsaczach. Do tej pory każdy myślał, przetrząsacz jak przetrząsacz, przetrząsza i pracuje. W tej chwili zostaliśmy nagrodzeni medalem właśnie za innowację procesu podbierania i rozrzutu materiału. De facto dostaliście złoty medal za te 29 stopni. 29,3%. 29,3 stopni, które zrewolucjonizują proces paszowy i być może również polskie rolnictwo. Miejmy nadzieję, że tak, a na pewno poprawia wydajność i zapewnia lepszą jakość pasz. A czy na rolnikach, którzy odwiedzają stoisko Klasa na targach Polagra Premiery 2014, czy te 29 z groszami stopni robi wrażenie, z zainteresowaniem oglądają ten przetrząsacz, czy raczej przychodzą wobec niego obojętnie, kierując się ku większym maszynom jak obecne tutaj traktory, czy chociażby kombajn Jaguar 870, który widzę za nami. Tak, tylko z drugiej strony marka klas w linii zielonkowej jest bardzo dobrze znana. Rolnicy, producenci, którzy używają tych maszyn, bardzo dobrze je znają i zawsze przychodzą, wyszukują tych nowinek technologicznych, zobaczyć jak się rozwijamy, co nowego prezentują nasi producenci, co topowego się pojawia na rynku i w którą stronę to wszystko się rozwija. Polski rolnik woli kupić polski, polską przecząsarkę czy, czy, czy zagraniczną? Powiem szczerze, że to zależy. Od czego? Są patrioci, którzy uważają, że polski produkt, są gospodarstwa mniejsze obszarowe, których nie zawsze stać na maszyny z górnej półki, ale jeżeli producent przychodzi po sprawdzony produkt, dobry jakościowy, który ma spełnić jego najwyższe oczekiwanie, wtedy sięga po maszyny klasy. No bo tak, bo to jest rzeczywiście już troszkę większa rozmiarowo przytrząsarka niż inne modele, które obserwujemy na polach, a więc to też nie do takich zupełnie małych gospodarstw pasuje, prawda? Ten model może nie, ale też trzeba pamiętać, że najmniejszy model takiego przytrząsacza ma 4,5 metra szerokości, więc i też mniejszy rolnik znajdzie sobie maszynę odpowiednio dla siebie.